Kronika Zenifa, dzieje jego ludu od czasu opuszczenia przez nich kraju Zarachemla do czasu ich wyzwolenia z niewoli u Lamanitów. Rozdziały od 9 do 22 włącznie. Rozdział 9. Zenif wyprowadza grupę Zarachemli, aby posiąść kraj Lechinefi. Król Lamanitów pozwala im na zajęcie tego kraju. Wojna Lamanitów z ludem Zenifa. Ja, Zenif, będąc uczony we wszystkim języka nefitów i znając kraj nefi, będący krajem pierwszego dziedzictwa naszych ojców, zostałem wysłany jako szpieg do lamanitów dla poznania ich sił, aby nasza armia mogła na nich napaść i zniszczyć ich. Jednak gdy przekonałem się o tym, co było w nich dobre, pragnąłem, aby nie zostali zniszczeni. Dlatego spierałem się z moimi braćmi w puszczy, chcąc, aby nasz przywódca zawarł z nimi przymierze. Jednak on, będąc surowym i żądnym rozlewu krwi człowiekiem, rozkazał, abym pozostał zgładzony. I zostałem uratowany przez wielki rozlew krwi, gdyż ojciec walczył z ojcem, brat z bratem, aż większość ludzi z naszej armii zginęła w puszczy – i powróciliśmy ci spośród nas, którzy zostali oszczędzeni do kraju Zarachemla, aby opowiedzieć, co nastąpiło ich żonom i dzieciom. Mimo to, zapaliwszy się do odzyskania kraju naszych ojców, zebrałem tylu, ilu chciało pójść ze mną, posiąść ten kraj i ponownie wyruszyliśmy w wędrówkę przez puszczę do tego kraju. Jednakże byliśmy doświadczani głodem i wycierpieliśmy wiele, gdyż nie pamiętaliśmy o Panu, naszym Bogu. Mimo to, po wielu dniach błąkania się w puszczy, rozbiliśmy nasze namioty w miejscu, gdzie nasi bracia zostali zabici, niedaleko kraju naszych ojców. I stało się, że zabrawszy z sobą czterech mężczyzn, ponownie poszedłem do króla w mieście, aby dowiedzieć się, jak był do nas usposobiony i przekonać się, czy mógłbym razem z tymi, którzy byli ze mną, pokojowo zająć nasz kraj. I gdy poszedłem do króla, zawarł ze mną traktat, że mogę zająć kraj Lechinefi i kraj Shilom. I nakazał, by jego lud opuścił kraj. I razem z moimi wkroczyłem do tego kraju, aby go zająć. I zaczęliśmy budować budynki i naprawiać mury miasta Lechinefi oraz miasta Shilom. Zaczęliśmy uprawiać rolę, siejąc wszelkie nasiona, kukurydzę, pszenicę, owies, neas, szełm i różne owoce. Rozmnażaliśmy się i powodziło nam się dobrze w kraju I oddanie nam kraju w posiadanie było sprytnym podejściem króla Lamana Mającym na celu wzięcie moich w niewolę Stało się więc, że gdy mieszkaliśmy w kraju przez dwanaście lat Król Laman zaczął się niepokoić Aby w jakiś sposób mój lud nie stał się tak mocny Że nie byliby w stanie zapanować nad nim i wziąć go w niewolę a byli oni próżnującym i bałwochwalczym ludem, pragnęli więc wziąć nas w niewolę, aby mogli obiadać się tym, co wypracowaliśmy naszymi rękoma, aby mogli ucztować, zjadając owce z naszych pastwisk. Król Laman zaczął więc podburzać swój lud do walki z moimi, że zaczęły się wojny i walki w kraju. I w trzynastym roku mojego panowania w kraju Nefi, na południe od kraju Shilom, gdy moi poili i Karnili swe stada i uprawiali swą rolę, napadły na nich liczne zastępy lamanitów, którzy zaczęli ich zabijać, uprowadzać stada i zabierać kukurydzę z ich pól. I wszyscy, których nie dogonili, uciekli do miasta Nefi i zwrócili się do mnie o obronę. I stało się, że uzbroiwszy ich włóki, strzały, miecze, bułaty, pałki, proce i wszelką broń, którą byliśmy w stanie wymyśleć, razem z moim ludem poszedłem walczyć z lamanitami. I poszliśmy walczyć z lamanitami z mocą Pana, gdyż ja i mój lud wołaliśmy usilnie do Pana, aby wyzwolił nas z rąk naszych wrogów, bowiem przypomnieliśmy sobie, że wyzwolił On naszych ojców. I Bóg usłyszał nasze wołania. Wysłuchał naszych modlitw i z jego mocą poszliśmy przeciwko Lamanitom i w jeden dzień i noc zabiliśmy trzy i zabijaliśmy ich, aż wyparliśmy ich z naszego kraju. I ja sam, moimi własnymi rękoma, pomagałem grzebać ich zabitych. I ku naszemu wielkiemu żalu i lamentowaniu, dwustu siedemdziesięciu dziewięciu spośród naszych braci zostało zabitych.